One, two, three, four. Audycja. Domek w chmurach. W Jakich chmurach. Audycja pod tytułem Teksty. Ideę i piosenki. Kamili nie otwiera. Stoję tutaj już 5 minut. Nikt nie otwiera. Zaraz stąd y, chyba pójdę. Dzień dobry, panu. O, no dzień dobry, pani, Ja tutaj od godziny stoję, walę w drzwi. Zaraz, myślę, ten domek y, z chmur wypadnie. Zleci na ziemię. I wreszcie pan... To, ale... Co to za głupoty. Witam Panią serdecznie, znaczy y, dzień dobry, miło mi, że tutaj y, dotarłem. Miło poznać, z kim mam przyjemność. Mm, a no tak, rzeczywiście, rzeczywiście, bo ja jestem znany w kręgach y, takich bardziej przyziemnych. A jak mniej więcej, mm. mniej więcej po głosie można by rozpoznać, ale, ale może jeszcze tak dla, dla przypomnienia albo dla... Dla słuchaczy. Dla słuchaczy? Mm. To ja, ten stary, trzystuletni podcaster łusiejący z wielkim nosem, z audycji Skóry. O, dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam do środka. Może herbatkę jakąś, czy cokolwiek, O tak. ciasteczko? Tak, tak. Ciasteczka i herbatka, to jest najlepsza rzecz. Herbatka oczywiście brązowa, czyli czarna. Mam, mam. No właśnie, ja też mam. Właśnie to przyniosłem ją ze sobą. Nie trzeba, proszę zostawić przed drzwiami, może jakiś misie się skusi. Dobrze, zostawię ją przed drzwiami jak buty, no, ale nie wiedziałem, że tutaj są takie obyczaje, że się zostawia przed drzwiami herbatę, a nie buty, no, to jest... Herbatę, ciekawe. właśnie tak, bo, bo dla misiów, <śmiech> dla misiów, dla misiów. A to one tam chodzą? Bo w góry czasem się zapuszczą misie, dużo a, ludzi no się ta. nie zapuszcza, ale misie tak. No zapomniałem o nich. Zapomniałem o nich, ale dobrze, no skoro już tutaj jestem, to może coś konstruktywnego byśmy zrobili? O tak, konstruktywnego, jak najbardziej. Jakieś propozycje? Może porozmawiajmy o czymś. No w sumie, co może zrobić dwóch podcasterów? Możemy przeprowadzić jakąś rozmowę na temat, na temat taki wspólny, który, który dotyczy zarówno takich tematów związanych z moją audycją, jak i z pańską... No, proszę Pani... Kulturalną jakąś taką, taki kulturalny temat. Szanowna Pani, z miłą chęcią mogę powiedzieć, że moim takim konikiem jest muzyka. Moim zdaniem każdy chyba, myślę, wie, są idee. Więc może to będzie temat? W sam raz dla bezideowego podcastera, który przyszedł. Na kole coś dla zdrowia, multivita. Gazowana, niegazowana, wysokomineralizowana poprawia trawienie, uzupełnia dobory magnezu i innych mikroelementów. Multivita dla całej rodziny oraz... W sklepie Koła Fortuny kupiłem książki, dywan, magnetowit, grę, depilator do twarzy i zestaw kosmetyków. Tym razem w sklepie Koła Fortuny pan Bogusław po to co wybrał. Niepowtarzalny perski dywan wełniany tkany ręcznie ufundowany przez firmę Afgan z Warszawy, magnetowit, grę rodzinną, kosmetyczny depilator do twarzy firmy Braun. Razem wydał pan 48 milionów 495 tysięcy złotych. Proszę, państwa, przed jest, tak jest! Jestem, jestem! No jednak! Jestem! Witam serdecznie, co się stało? Stało się, że po prostu odleciałem. Po prostu w tych murach było zbyt cudownie i odleciałem. Synchronizacja! Raz... Dwa... ...trzy... To nie był element... Synchronizacji. To nie był element synchronizacji. Spaka. Proszę się wypsikać jeszcze. Wykichać, wyprychać I no zaczynamy. Poproszę dezodorant. Wypsikam się nim. Dobra, chwila. Kwiecień idzie. Już. Wow. O, ale mnie wypsikano. Uch. Rzeczywiście jakiś Versace. Już? Dobrze jest? No. I mówiłem o tym, że... Ale teraz mi pachnie mikrofon. Ja, ja. Ej, ja, ja. Teraz jak to padnie? Pachnie mi mikrofon teraz. A, pachnie? No to fajnie. <śmiech> Na czym to ja skończyłem? Jakiś żarcik szedł. Aha, aha, wiem. Bezideowy podcaster przyszedł do domku w chmurach, no to może czegoś się nauczy. W takim razie jak pan sądzi? Co mogłoby połączyć te dwa tematy? Jakieś propozycje? Oczywiście, proszę Pani, mogłoby to połączyć, myślę, teksty. Teksty, które są w piosenkach, które są w muzyce, które jednocześnie są dla muzyki ważne, niosą za sobą melodię, treść muzyczną, ale również mogą nieść treść merytoryczną, prawda, właśnie ideową, jakiś przekaz, jakiś, jakiś brak przekazu na przykład. Różne piosenki są, wiadomo. Niektóre zawierają w sobie jakieś szczególne idee, a niektóre, jak ostatnio muszę się przyznać, że słyszałam, są o cykaniu sobie foteczek na imprezkach. No, cóż różne są. to? Cóż to za piosenka? No są. No są takie piosenki dzisiaj, naprawdę. Dzisiaj? Ale gdzie takie są? Słyszał bo ja taki nie słysza. takie coś? Właśnie no, nie. No to w radiu lecą takie. A, I, no i czasami, czasami zdarza mi się gdzieś tam schodzić yy, z chmur, no i, i wtedy, i wtedy gdzieś tam mnie doleci w jakimś autobusie czy innym miejscu kawałek hmm. z radia puszczonego dla wszystkich hmm. i słyszę sobie, i słyszę sobie o czym ci ludzie śpiewają, o czym ci ludzie mówią, no to jest po prostu, różne jest, To jest <laughs> skandal, to jest skandal. Ja radio wyrzuciłem w 54 roku. To jest po prostu żenujące. To, co się wyprawia w dzisiejszej telewizji, w radiu, w mediach, to jest po prostu... I proszę mi o tym nie przypominać. Ja bardzo panią proszę, żeby pani mi o tym w ogóle nie wspominała, bo, bo to jest po prostu nie do zniesienia. Na szczęście, na szczęście nie wszystko, jak myślę, w tym radiu, które pan już tak dawno wyrzucił, no, muszę powiedzieć, że nie spodziewałam się, że to tak dawno, ale dobrze. Nie wszystko bym odrzuciła jednakże. No, niestety trzeba przyznać, że większość albo no, stanowcza większość jest nie do zniesienia, nie do słuchania. Ale... No właśnie, ale nawet ci ludzie, którzy śpiewają piosenki, których no, nie możemy słuchać, oni używają tekstu w określony sposób w określony sposób używają tego tekstu, żeby przekazać nam coś nawet błahego. No i teraz narzuca mi się pytanie, jaka jest funkcja tekstu w piosence? Nawet w takiej idiotycznej. To bardzo dużo zależy od tego, po co jest w ogóle ludziom muzyka. Bo zależnie od tego, po co ludzie słuchają, to też tekst różnie może na nich wpłynąć. Bo jeśli na przykład, tak myślę, jeśli na przykład ktoś słucha muzyki dla czystej rozrywki, to albo nie zwróci uwagi w ogóle na tekst, albo zwróci uwagę o tyle, żeby się z niej pośmiać, to znaczy z niego, z tekstu, <śmiech> no, żeby się pośmiać z tekstu, albo żeby żeby po prostu mieć z tego jakiś fan. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. No zabawę po polsku. No zabawę, właśnie tak. Zabrakło mi czasem, mi braknie słów, no tak bywa. Nie, możemy też przejść na chińskie wtrącenia. Mnie to nie przeszkadza. Nie znam chińskiego jeszcze. Ja też nie znam, więc też mi tym bardziej to nie będzie przeszkadzać. Ale no, yy, tak, słucham, słucham dalej. Po co może być muzyka jeszcze? Dla? Było już dla zabawy, po prostu dla zabawy. Tak, hedonizm, czysta przyjemność. Dyskoteka. Zabawy lub przyjemności. Inni ludzie po prostu nie lubią ciszy. Zauważamy, że jest bardzo wielu takich ludzi, którzy nie potrafią siedzieć w, w ciszy i potrzebują jakiegoś hałasu. Hałasu w sumie nieważne jakiego. Zastanawiam się właśnie, czy takich ludzi można zaliczyć do tych hedonistów? Dla tych, którzy słuchają muzyki dla przyjemności? E, wydaje mi się, że no ja znam takich ludzi. Znam takich ludzi. Ło, jak ja ich dobrze znam. Miałem z nimi do czynienia przez jakieś 5-6 lat. Czy pani jak? sobie to wyobraża? Dwa jak? razy w tygodniu. Ło. Jak to było? To było tak, że dwa razy w tygodniu musiałem przejechać z punktu A do punktu B. I ta czynność zajmowała około dwóch godzin. Robiłem to za pomocą takich środków autobusowo-transportowo-busowych. To nie był taki autobus-autobus, tylko to był taki mniejszy autobus, czyli bez tego auto, czyli to było samo bus. I ja sobie tam siadałem i tam był kierowca, który miał radyjko. I on za każdym razem, ten kierowca, właściwie to był taki idealny obraz klasycznego kierowcy, taki, taki platoński kierowca, takie, takie meritum kierowcy. On za każdym razem, nawet jeśli to był inny człowiek, włączał tę samą stację radiową, ta sama, ta sama muzyka tam dźwięczała. Po prostu, jak się wchodziło do tego busu, to tam po prostu był właśnie ten hałas, o którym pani mówi. Hałas, który dla mnie był nie do zniesienia, a dlatego faceta, no chyba napędzał go, żeby po prostu prowadzić samochód po tej ulicy dziurawej w miarę, no przyzwoicie. Bo jednak żyje nadal. I nie było, dzięki Bogu, żadnego wypadku podczas tych wojaży. Ale ja musiałem odseparować się od tego hałasu, od tej sieczki radiowej. I tutaj chciałbym podziękować takiemu producentowi, nie wiem, chyba chińskiemu, który wymyślił takie słuchawki, które wkłada się tak głęboko do uszu i one tak oddzielają od przestrzeni zewnętrznej. I można się zaszyć w muzyce, którą się chce słuchać, którą się wybiera z konkretnych powodów. No ja też tak często robię, wie pan, ale z kolei, przepraszam też, że tu się wtrącę, kiedyś właśnie jadąc też jakimś busem z kolegą, kolega powiedział mi, że on ma taką funkcję, gdzieś tam w komórce taki program, że może zmieniać stację, która w danym momencie leci w radiu. Nie wiem, jak to robić, nie wiem, jak to działa, nie wiem, czy to w ogóle on jakoś nie wkręcał, mhm. ale przekonywał mnie, że, że on może to zrobić, że może zmienić stację radiową jadąc jakimś tam autobusem, busem, czy cokolwiek. No niestety nie wyszło mu to, jak można się było domyślić, ale, ale powiedział, że to wszystko przez to, że no to jest jakaś taka stacja, która ma bardzo mocny sygnał, jakieś rmf -y czy inne y, można tutaj wyciąć. Ale przy, przepraszam, ja, ja, ja, tu, ten... ja tutaj czegoś nie rozumiem w pani anegdocie, no. ponieważ ja też mam Komórkę, ja mam tam radio, i ja tam mogę zmienić stację za naciśnięciem jednego guzika. No to co to za sztuka, że on potrafi zmienić stację? O co chodzi? Nie rozumiem. W sensie, że na odległość nie wiem, jaki. Może znaczy nie wiem, czy to było w komórce, a, czy to, czy to a... czy jakieś specjalne urządzenie, ale w sensie, że na odległość zmienić czyjąś stację, która, a... która gdzieś tam działa. Ale nie wiem, czy to jest. Nie wiem, czy mogła. Czy teraz. Z perspektywy czasu wydaje mi się, że. Może, może mnie próbował wkręcić, ale. No chyba. <śmiech> ale, tak. jest to, ale, ale jest to bardzo ciekawe. Jest to bardzo ciekawy pomysł. Trzeba by to sprawdzić, czy faktycznie coś takiego istnieje. Ja mam tylko pytanie: czy w okresie miesiąca do przodu lub do tyłu ten kolega chciał panią zaprosić na kawę albo coś takiego? Hmm, to już było dosyć dawno. Nie, trudno mi sobie przypomnieć, ale możliwe, możliwe, że tak. No właśnie, wy co. Ja Stasz? myślę, że ten człowiek chciał panią poderwać na Jamesa Bonda. Tak jestem. Halo, halo? Jestem też. Ten pan chciał panią poderwać na Jamesa Bonda. Czy to doszło? Doszło. Doszło. No nie wiem, no nie wiem. Nie podejrzewałabym go o to, ale być I może, dobra. być może takie pomysły czasem nachodzą człowieka. Halo. Halo! Halo! Halo! Halo! Halo! Halo! No nie wierzę w to. Ja słyszę szum, a mnie nikt nie słyszy. Mówią, mówię, mówię hallo. Halo, halo, halo, halo Halo, halo, halo, halo Halo, halo, halo, halo. halo, halo. O, Nie wiem, że ile można dzwonić do dzieje? Pana, Panie Skóra Ile można do Pana dzwonić, już chyba piąty no raz czy tam siódmy, ale już, dobrze, nareszcie No tak, no to jesteśmy w domku. Jestem, ma pani piękny żyrandol. Tak, naprawdę? Och, dziękuję. Szkoda, Chyba XVIII nie... wiek. Szkoda, że nie świeci. Ale jest dzień, nie potrzebujemy tego światła. Nie lubię mieszanego światła. To może pani powie, jakie pani lubi te teksty w końcu, bo, bo tak drążymy, krążymy, jeszcze jakieś inne synonimy. I, i może tak do konkretów, bo no... A co, nie ma konkretów? Ja nie wiem, ja nie wiem. Przecież cały czas są konkrety. No, no może nie takie żelazne, ale... No. no i co ja mam teraz powiedzieć, proszę pani? Podcaster szuka jakiejś riposty. Proszę kontynuować, bo... <głosy> Dobrze. Myślę, że z tego, co ja pamiętam, co, co mówiliśmy z tych naszych wszystkich dygresji, ostatnio skończyliśmy na tym, po co jest ludziom muzyka i, i mówiłam o ludziach, którzy słuchają dla przyjemności muzyki, o takich, którzy słuchają dla zabicia ciszy I, i, i jeszcze myślę, że jest ważna grupa ludzi, którzy słuchają muzyki, żeby pomyśleć nad tym, o czym mówi wykonawca, o czym śpiewa wykonawca, zależnie od rodzaju muzyki, prawda? Tak. Mam wrażenie, że, że najbardziej skupiającym się może teraz już nie, bo, bo jak teraz słucham tych tekstów rapowych, to, to niekoniecznie już tak mi się wydaje, ale że, że w rapie najbardziej ludzie skupiają się na tekstach, no bo tam nie ma tej linii melodycznej śpiewu, więc, no więc siłą rzeczy trzeba się skupić na tym. Ma Pani rację, właśnie też o tym kiedyś myślałem, że właściwie raperzy i hip-hopowcy obok muzyków bardów, typu na przykład Jacek Kaczmarski czy Andrzej Poniedzielski, zaliczanych do wykonawców skręgu poezji śpiewanej, tak zwanej, czymkolwiek ona nie jest albo jest, to właśnie oni zwracają największą uwagę na tekst. Tylko teraz jakie tutaj jest zagrożenie? Jeżeli taki wykonawca, który powinien być muzykiem, bardziej będzie naciskał i kładł większą wagę na tekst, to ja zadałbym sobie pytanie, a właściwie jemu zadałbym pytanie. Przepraszam panią, kim pani jest? Czy pani jest muzyczką, czy pani jest poetką? Kim pani jest? W sensie ja? No przepraszam, a czy jest tu jakaś inna pani? Przecież jesteśmy sami w tym domku. Jakieś kury, wy zostawiłem kurczaków, nie wpuściłem żadnych. No kim pani w ogóle jest? Może pani nam powie? Bo z kontekstu pana wypowiedzi ja zrozumiałam, że, że pan by się zapytał tych, tych hip-hopowców i tych, yy, tych poetów śpiewających, a nie... Dobra, to... jeżeli, jeżeli pani nie chce odpowiadać, to dobrze. A proszę. ja nie mam nic przeciwko, mogę odpowiadać. No nie, nie, nie. Proszę, proszę nie naciskać, Znaczy, nie będę naciskał, a wręcz teraz będę naciskał, żeby pani nie odpowiadała, kim pani jest. Proszę powiedzieć, co pani sądzi o tych hip-hopowcach i tych... Ja, Jak pani zacznie mówić, kim pani jest, to się odłączę i ja wyjdę z domu. W, tym, w tej sekundzie teraz. Jeśli pan nie chce, to ja nie będę mówiła, no nie, nie będę chcę. się narzucać. To było fopa z mojej strony, to było fopa i słucham teraz pani, no że tak. oni są najbliżej tekstu, ale z drugiej strony, że oni za dużo kładą nacisku na tekst i, i słuchając dziesiątego utworu z kolei, no to... Ja myślę sobie, o matko, matko, no, no niechże ten facet po prostu zostawi tę gitarę i zacznie recytować teksty. Albo niech nagra audiobooka. A proszę, proszę, widzi pan. Bo chyba dlatego tak robią, że chcą połączyć to wszystko w jedno. Połączyć i stworzyć coś nowego. Coś więcej. No na pewno. Chcieliby stworzyć nową jakość, ale kiedy to się może udać? wtedy, kiedy będą na to konsumenci, kiedy będą na to chętni do słuchania. O ile są, to znaczy, że ktoś może to robić, bo komuś się to podoba i ktoś jest w stanie za to zapłacić. Tak, ale to może nie mówmy teraz o sukcesie komercyjnym, tylko o sukcesie jakościowym, ale artystycznym. To jest, ależ powiedzmy. nie można tego oddzielać, nie można tego oddzielać ze względu na to, no ja wiem, że to jest takie Och, no jak to nie będziemy tutaj rozmawiać przecież o pieniądzach, no to jest sztuka, droga pani, tak? Ale musimy o tym rozmawiać, musimy o tym rozmawiać ze względu na to, że to się nie da po tak oddzielić, bo, bo tak jak Pan wie, o gustach się nie dyskutuje. Jeśli ktoś lubi rapy, tak, no to będzie słuchał rapu. Jeśli ktoś lubi poezję śpiewaną, będzie słuchał tego i to będzie jego ulubiony gatunek muzyczny i nikt mu nie powie, nie będzie w stanie go nikt przekonać na argumenty, że nie, nie, najlepszym gatunkiem muzyki jest techno albo muzyka tak zwana poważna. No nikt się nie będzie przekonywał tutaj, no bo każdy lubi to, co lubi, no i już, no już. Przez ostatnie no, ja wiem, pół że to może panie luki są, tak, no ale... <głos> Przez ostatnie pół minuty wypowiedziała pani tyle kwestii, że... Aby ustosunkować się do tego, musiałbym poświęcić około 30 lat. No może trochę przesadziłem. <śmiech> Oczywiście, każdy słucha jakiej chce muzyki. Ja nie powiedziałem, że w rapie ani w poezji śpiewanej nie można stworzyć dobrej piosenki wartościowej, w której tekst nie będzie uzupełniał muzyki, a muzyka będzie podkreślać tekst. No, pomyliłem tam przysłówki, nie, czy to tam. Wiecie o co chodzi. W rapie jest możliwy dobry utwór, w którym tekst będzie łączył się z muzyką, tworząc koherentną całość. Uzupełniającą się. Na przykład podałbym taką płytę Kenny Westa, my Twisted Dark Fantasy. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero needs his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count. Broken. The school's closed, the prison's open We ain't got nothing to lose Motherfucker, we rolling huh? Motherfucker, we rolling. Huh? I see you in the morning This is way too much, I need a moan. zrobił to nawiązując do hip-hopu i tworząc jakąś nową jakość. Natomiast w kwestii poezji śpiewanej, no to myślę, że każdy Polak, no nawet jak nie do końca będzie mu się to podobać, to przyzna rację, że utwór Kaczmarskiego, Mury, no w jakiś sposób spełnia te założenia. A ja akurat go nie lubię, ale to już mniejsza z tym. Chodzi o to, żeby nawet jak się tworzy taką, taki podgatunek jeszcze abstrahując od tego w ogóle, że poezja śpiewana to, to jest nazwa idiotyczna no bo Rolling Stones można uznać też grali poezję śpiewaną ale czy rozumie Pani o co mi chodzi? że po prostu nawet w rapie dobrze, dobrze, dobrze. jest możliwe połączenie tekstu z muzyką w taki sposób, że to nie będzie tylko nacisk położony na rap na tekst a czy widzi Pan jakieś inne jeszcze może funkcje tekstu w muzyce? No teraz, jak pani mówiła o tym rapie, to w sumie sobie jeszcze przypomniałem, że przecież oni tekstu używają do nadawania rytmu, do dynamizowania piosenek, do, do takiego właśnie nakręcania bitów, prawda? Potem jeszcze beatbox dochodzi, no i to się tak nakręca, tworzy taki szkielet, taki zwartą całość, ale ja myślę, że to, są, że to są już takie bardziej techniczne sprawy, więc może pozostawmy na boku technikalia, a przejdźmy do tego, co panią może najbardziej interesować, czyli właśnie idee. Jakie idee może przekazać tekst poprzez piosenkę? A raczej piosenka poprzez tekst? Albo autor poprzez tekst? Czy poprzez piosenkę? Wszelakie. Chyba takie tylko, jakie sobie wymarzy, jakie sobie zechce. Cokolwiek, od, od wolności, przez niewolę, do dobrej zabawy hmm. i pomoc ubogim, naprawdę chyba wszystko, co tylko zechce, a może też mówić o emocjach. Jeśli zechce i będzie potrafił to przekazać właśnie, no to ja bym proponował... Jakieś konkretne przykłady, może, może Pani tutaj by mnie ugościła jakimś konkretem, jakimś mięsem. Poproszę mięso. Mięso. <śmiech> może przejdźmy do mojego ulubionego przykładu, do mojej ulubionej idei, a moich ulubionych idei. Ja bym zaczęła od wolności. Dlaczego nie od wolności? Okay. Mam, mam tutaj piosenkę, która mówi o wolności, o tym czym jest wolność. Piosenka pod tytułem Duch Wolności, Sławka Błęskiego i Darka Kowala. Wolność to szacunek dla bliźniego, obowiązek wobec niego, to jego dla mnie dar. Bez wolności nie ma piękna i miłości, piękno kąpie się w jasności, gdy wolność ma swój czas. No i co możemy na ten temat powiedzieć? Co możemy powiedzieć na temat idei, które zostały przekazane w tej piosence? No, co możecie powiedzieć? Co możecie powiedzieć, <śmiech> panie skóra? Panie Kasiu, no... <śmiech> co możecie <śmiech> powiedzieć? <śmiech> no, ja mogę powiedzieć, jeśli mam powiedzieć, że idea wolności, no jest, że tak powiem, no... <śmiech> No jak to, no podstawowa, no zachęcająca jest, jest, że tak powiem, no wyznacznikiem normalnego funkcjonowania i egzystowania. Gdyby nie ona, no to przecież każdy by pod wpływem jakiejś zewnętrznej siły, nieokreślonej musiał siedzieć i wykonywać jakieś rozkazy. No więc, więc to, jest, to, jest ta, to, jest tak, to jest tak normalne i tak elementarne, że, że nawet. Bo to nie ma o czym dyskutować. No świetna idea. Zgadza się, że nie ma o czym dyskutować. I tak się zastanawiam, czy w dzisiejszym świecie trzeba mówić o rzeczach normalnych i naturalnych? Czy one są tak oczywiste? Bo właśnie mi no jest... się wydaje, że nie do końca są takie oczywiste. To jest świetne pytanie. To jest świetne pytanie. To jest świetne pytanie. To jest świetne pytanie. To jest po prostu tak znakomite pytanie, które w dodatku koresponduje z tym, co wczoraj natknąłem się w książeczce, takiej malutkiej książeczce, miniaturce. Uh -huh. Co pani przeczytam, o ile pozwolicie? Ja pozwalam. Szukam, szukam, szukam, szukam. Szukam, szukam, szukam, szukam, szukam. Uh -huh. Ojejku, jejku, gdzie to jest? Mam to, mam to, mam to, mam to, mam to, mam to. Australijskie rytmy Nie mam... <głos> ja bym tutaj nie... dała jeszcze jakiegoś jingla z do. Z czego? A wiem, wiem, takie... Z, z takiego? Wiem... No to takie <głos> I drumla, i drumla... Dobra, mam to! Otóż jest to cytat polskiego rzeźbiarza, takiego specyficznego rzeźbiarza, Władysława Hasiora, który odpowiada na pytanie zadane właśnie przez panią Kasię. Odpowiada w taki sposób... Do obowiązków artysty należy budzenie wrażliwości na zjawiska, które codziennie nam towarzyszą i z którymi żeśmy się spoufalili, oswoili w codziennej praktyce. Do artysty należy to otępienie przerwać. Władysław Hasior. No, ja myślę, że to jest odpowiedź, z którą się utożsamiam. Jak najbardziej moim zdaniem tak jak zadałam to pytanie wcześniej, prawda, czy, czy należy mówić o rzeczach oczywistych w dzisiejszym świecie, to to również oddaję ten cytat pana Hasiora, bo to, co niby wydaje się oczywiste, to czasami w tej codziennej bieganinie, w codziennym natłoku informacyjnym w dzisiejszym świecie trochę niknie i zdaje mi się, że może to zabrzmi trochę banalnie znowu, ale te rzeczy ważne tak czasem trochę umykają gdzieś tak bokiem i nie mamy czasu się na nich skupić, ale właśnie do artysty, do artysty należy taka rola, żeby nam o nich przypomnieć. Tak mi się wydaje i właśnie po to chyba, po to chyba można śpiewać o ideach. W dodatku obowiązkiem artysty jest zrobić to w sposób, no powiedzmy, poetycki, w sposób niespotykany, w sposób niezapomniany, w taki wyjątkowy sposób, w jaki artysta może to zrobić. I ja mam przykład y, Magu tekstu. Ma temu dużo środków, wiadomo. I ja mam przykład tekstu, mhm. który, myślę, y, spełnia te założenia. No to posłuchajmy go może w wersji angielskiej, oryginalnej. So, so you think he could tell Heaven from hell Blue skies from pale Jakie idee Pana zdaniem ona przedstawia? Jakie artysta, co chciał artysta wyrazić tym? Albo co Pan odbiera jako ważne? I tutaj Mamy troszkę bardziej skomplikowaną sytuację. Pozwolę sobie przeczytać bardzo dobre polskie tłumaczenie ze zbiorku y, zbierającego wszystkie teksty Rogera Watersa. Polskie tłumaczenie pierwszej zwrotki. Tak mi tutaj ciebie brak. A więc myślisz, że wiesz, gdzie jest piekło i raj, gdzie jest niebo i ból? I czy widzisz, że trawa nie jest chłodna jak stal? Gdzie jest uśmiech? Gdzie jest fałsz? Czy ty naprawdę to wiesz? Takie pytanie retoryczne. Tutaj jest troszkę odwrotna sytuacja, ponieważ autor nie przekazuje konkretnej idei, tylko zadaje pytania pomagające być może w dłuższej perspektywie słuchaczowi znaleźć tę ideę. I akurat w przypadku Wish We're Here, no to ta idea jest schowana. Ona jest niepowiedziana wprost, ponieważ jest to utwór poświęcony człowiekowi, który był kiedyś w zespole Pink Floyd i odszedł. No niestety narkotyki obezwładniły go zupełnie i dalsza współpraca z nim no, nie była możliwa. I całe szczęście zespół się nie rozpadł, ale odszedł na dalszy plan, zespół został. No i... How are we? Chciałabym ja tu może jeszcze dodać, że faktycznie teksty bywają bardzo różne, i, i idee można przekazać w bardzo różny sposób. Można przekazać je tak dosłownie, bezpośrednio, tak jak, e, tak jak w poprzedniej piosence, którą przekazałam, e, czyli opisywać konkretnie, właśnie dokładnie jedną ideę, czym ona jest ale to jest... mało jest chyba takich piosenek, które w ten sposób robią. Raczej te idee są przekazywane właśnie w taki sposób pośredni, że, że mówi się o czymś, znaczy śpiewa się o czymś, a znaczenie, a ten przekaz i to, czym jest dana idea i jak jest postrzegana, jest tak jakby czymś, co jest zamieszczone pomiędzy wierszami, albo nawet nawet nie jest czasem zamieszczone pomiędzy wierszami, ale jest podane dla słuchacza, żeby on sam sobie to domyślił. Tak. Żeby sam zinterpretował, żeby sam nadał znaczenie słowom, bo często słowa w piosenkach są właśnie w ten sposób przedstawione, są przekazane właśnie tak, że no, trochę trudno jest powiedzieć o czym jest ta piosenka i także że każdy, każdy ją interpretuje po swojemu. A co miał na myśli autor, no to może w jakimś wywiadzie się można to wiedzieć, ale nie każdego to obchodzi, każdy może sobie sam zawsze nadać znaczenie. No, to słucham jakby kolejnego przykładu. Słucham kolejnego przykładu. Może przejdziemy teraz do kolejnego przykładu idei, która jest przedstawiona w piosence, tyle że już nie tak bezpośrednio jak w tej pierwszej. Pierwsza piosenka była przedstawieniem idei, według mnie idei wolności, natomiast moją interpretacją tej kolejnej będzie przedstawienie idei prawdy. I jest to kawałek Lori Anderson z płyty Homeland Only an Expert. Now only an expert can deal with the problem. Because half the problem is seeing the problem, and only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. So if there's no expert dealing with the problem, it's really actually twice the problem. Because only an expert can deal with the problem. Bardzo ciekawy utwór. Only an expert can deal with the problem. Z jednej strony melorecytacja... A z trzeciej strony taka rytmizacja tego tekstu właśnie kojarząca się z rapem. Myślę, że dosyć jasno tutaj widać, że tekst tej piosenki jest całkowicie przesiąknięty ironią. I pozwolę sobie przetłumaczyć tutaj kawałek. Tylko ekspert może poradzić co jest problemem, bo połowa problemu to widzieć problem. Więc jeśli nie ma żadnego eksperta, który zajmie się tym problemem, to jest właściwie podwójny problem. problem. A jeśli jedno państwo napadnie drugie państwo, zmiażdży je i zrujnuje, wprowadzi tam spustoszenie i wojnę do domową, jeśli eksperci powiedzą, że to nie jest problem i wszyscy zgodzą się, że to w końcu są eksperci dobrzy w rozpoznawaniu problemów, wtedy to po prostu nie jest problem. But if some of the experts say it's no problem, and if other experts claim it's no problem, or explain why it's no problem, then it's simply not a problem. But when an expert says it's a problem, and makes a movie about the problem, and wins an Oscar about the problem, and gets the Nobel Prize about the problem, then all the other experts have to agree. It is most likely a problem. No a o jakich ideach ta kobieta śpiewa, łamane przez mówi? Dla mnie nasuwa się taka interpretacja, że ona mówi o prawdzie. Ona mówi o tym, że każdy człowiek może myśleć sam za siebie. Że nie potrzebujemy tych wszystkich ekspertów, żeby mówili nam, co powinniśmy myśleć na wszystkie tematy. Że tak naprawdę w dzisiejszym świecie ciągle mówi się nam co powinniśmy myśleć na dany temat i często, no niestety, ale wpadamy w te kolejne i to jest dla nas bardzo zgubne. Bardzo zgubne. No, i ja chcę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro po tym, co słyszę. O i dlaczego? No, bo. No, bo w sumie zgadzam się w tym w stu procentach, no, no i niestety nie będzie efektownej radiowej polemiki z panią. No dobrze, dobrze, czasami trzeba się z kimś zgadzać i nie musi być non-stop w radiu takiego napuszczania jednego komentującego na drugiego i wieczna taka e, konfrontacja. Powiedzmy, że tutaj możemy się zgodzić i przejść tak. do następnego utworu. Tak więc, żeby nie robić z siebie eksperta od Pink Floyd, to powiem o utworze Wake Up Dead Man. Jesus, help me I'm alone in this world In a fucked up world it is too Tell me Tell me the story The one about eternity aha YouTube 2 tu you No, oni chyba coś tam czasami grają w radiu, ale... No i niestety zadam ich tylko z radia i chyba z tych jakichś takich bardziej kiepskich piosenek, więc nie kojarzyło mi się niestety z niczym ciekawym, ale, ale ta piosenka jest ciekawa właśnie, jest taka, której nie znam z radia. Cieszy mnie, że to pani mówi, bo już poczułem, jak serce tutaj idzie mi do góry i już miałem wrażenie, że zaraz będę sięgał po klamkę domku w chmurach i wychodził w powietrze po prostu, bo... Nie, nie, proszę zostać. <laughs> Dobra, no oczywiście, bo YouTube właśnie jest takim zespołem, który mm, znany jest z radia i z telewizji jako taki efekciarski, bombastyczny band, ale właśnie tego typu utwory mają, które są takimi ukrytymi perełkami, no już dla tych, którzy się wgłębią. A jeśli wgłębić się jeszcze bardziej w tekst, no to o czym nam tutaj śpiewa Bono? Bono, znany ze swoich licznych nawiązań do historii biblijnych, opowiada nam taką historię w refrenie Wstani martwy człowieku wake up dead man. No skojarzenie jest ewidentne, prawda? Jezus mówi do Łazarza Wstań, martwy człowieku. I kiedy ja pierwszy raz usłyszałem ten refren, to za pomocą swojej niesamowitej zdolności, niektórzy by powiedzieli ułomności, potrafię zapomnieć w ogóle o tekście, nie słyszeć wręcz o czym śpiewa wykonawca i skupić się na melodii. Natomiast tutaj Właśnie uderzył mnie sam refren i z całej piosenki zapamiętałem tylko słowa Wake Up Deadman. I kiedy rozmyślałem o tym utworze, to w mojej głowie tworzyła się jakaś bardzo szeroka wizja i wielkie pole do interpretacji. Z jednej strony w stanie martwy człowieku mogłem sobie wyobrażać jakieś hordy zombie maszerujące po ziemi i... Atakujące żywych ludzi. Z drugiej strony, na przykład jakiegoś wampira wstającego z trumny. Albo na nie przykład. Naprawdę. No, no. No tak, w sumie rozumiem. No, Ale proszę mi, się, się... mi się na przykład narzuca zupełnie inne, inne um, wyobrażenie. Ale proszę bardzo, proszę kontynuować, nie chcę przeszkadzać. No, proszę się nie śmiać, bo zaraz dojdę, że tak powiem, do właściwej interpretacji. A, dobrze, bo to, dobrze. Bo, bo to są tylko takie, prawda, gdybania kogoś, kto usłyszał tylko refren. Kto usłyszał tylko wyrwane zdanie z kontekstu całej piosenki, czyli to wake up. I dopiero kiedy ja zmusiłem się poniekąd, żeby sięgnąć do całości tekstu, to ja czytam. Jezu, pomóż mi. Jestem sam w tym wielkim świecie, a to popieprzony świat. Opowiedz mi proszę tę historyjkę, no, te o wieczności i o tym, jak to będzie. Wstań, martwy człowieku. I tutaj, kiedy te słowa do mnie dotarły, no to uświadamiam sobie, że to nie jest o żadnych zombiakach, tylko że to jest właśnie taki... No, troszkę ironiczny gest jakiegoś śmiertelnika, wahającego się być może, pytającego o swoją wiarę i o przyszłość, o życie pozagrobowe, Boga, ale nawet, nawet takie pretensje wręcz. No, tutaj Jezu, no to jesteś taki cwany. opowiedz mi, jak to będzie? Oczywiście do tego jeszcze dochodzi prawda, jak on to śpiewa, atmosfera piosenki, ta groza, ten niepokój i wszystko tworzy właściwą całość. ile się słucha albo ile się usłyszy, bo przecież słuchając w innym języku tekstu to czasami tak nie dosłyszy się, prawda, tych wszystkich słówek i tego wszystkiego, o czym jest. No i czasami faktycznie powstaje bardzo mylne wyobrażenie o tym, o czym jest kawałek. Dopiero potem, jak się gdzieś tam zechce uważnie przysłuchać albo wejść na jakąś stronę z tekstem, no wtedy, aha, więc o tym jest ta piosenka. No właśnie. No ale to chyba no. dla takich maniaków tekściarskich, prawda? No i ja czasem tak sobie sprawdzę, ale, ale faktycznie, kiedy, kiedy mnie coś zaintryguje, albo kiedy coś usłyszę, usłyszę gdzieś na mieście i zapiszę sobie urywek, tam kilku słów, żeby potem wpisać sobie do wujka Google'a i sprawdzić. No i czasem Aj. warto, czasem warto przeanalizować sobie taki tekst. Tak, słucham? A ja powiem, że mnie yy, bawi w jakiś sposób to postrzeganie tekstu tak urywkowo, a potem orientowanie się, że to naprawdę było o czymś innym. No, takim dla mnie takim kultowym przykładem jest piosenka Red Hot Chili Peppers, yy, gdzie kiedy słyszałem ją za pierwszym razem, to ja tam słyszałem coś takiego. A, ale to też było zamierzone. Ja słyszałem coś takiego. Give it away, give it away, give it away. Give it away, give it away now. Give away, give away now. Oni tam śpiewają Give it away now. Give it away now. A ja słyszałem Give away now. Po prostu jakiś dadaistyczny zlepek słów. Give away now. No, coś nic nieznaczącego. Jakieś sylaby, prawda? Bez znaczenia. A dopiero kiedy powiedzmy spojrzałem na tytuł piosenki, no to zobaczyłem, że to jest coś innego. I ten dysonans tworzący się pomiędzy zamierzonym sensem utworu, a sfałszowanym odbiorem, a, mhm. a rzeczywistym odbiorem poprzez przypadkowego słuchacza jest dla mnie zabawny i na swój dziwaczny sposób satysfakcjonujący, bo tutaj tworzy się jakaś taka dziwna gra pomiędzy twórcą, nadawcą tekstu, a odbiorcą. No? Tak, a ja, myślę, zawsze... ja, ja myślę, że to jest bardzo, bardzo, ciekawe, bardzo ciekawe zjawisko i mi się na przykład narzuciło kiedyś na takie coś na pewnym koncercie Czesława Mozilla w Lublinie. On wtedy to był. To był jakoś tak ten czas, kiedy on zaczął być popularny. I on na tym koncercie powiedział, że on już kiedyś grał w tym miejscu jakieś 5 lat temu. Na jego koncercie było jakieś 11 osób. Bawili się pod sceną, było fajnie. Tylko że. No nie bardzo... Niby grali podobne rzeczy, w zasadzie prawie to samo, ale jakoś nie bardzo nikt go chciał słuchać wtedy. I czuć było, mimo że on tam się niby bawił, niby mówił do tych wszystkich ludzi jesteście happy, shiny people, to czuć było, ja przynajmniej tak to czułam, czuć było w tym taką gorycz. Takie coś, że teraz jestem popularny, teraz mnie słuchacie, robię to samo, ale wtedy was nie było. I, I jego piosenki, jego teksty, ja, ja akurat się wtedy wgłębiałam w te teksty i sprawdzałam, jakie on ma te teksty, właśnie były takie, oj, no jego teksty są dosyć takie straszne, dosyć takie mało, mało radiowe, że tak powiem. Jeśli ktoś się w nie w, tak słucha w gryzie, to są, są przerażające nawet, dla mnie przynajmniej. Mm. Mam na, myśli, mam na myśli akurat tą, tą płytę, gdzie gra z Tesco, Tesco Value, taka jego, taki jego zespół. Ale no nie chcę się w to, się w to może tak no. mocno zagłębiać, ale chodzi o to, że, że czuć, czuć, było tą przekorę, czuć było na tym koncercie i czuć było w tej muzyce, w tej muzyce czuć taką przekorę, że z jednej strony on chce, im, chce ludziom dać coś, co będzie, co będzie dobre muzycznie, ale z drugiej strony tak jakby chce ich trochę zwieść, bo daje im teksty, które są straszne, które są czasem obrzydliwe, ale, ale ludzie to biorą jako fajne, jako modne i się tym jarają. Nie, nie, nie wszyscy wie, zdają sobie sprawę, co tak naprawdę biorą. Słuchając tej pani historii, aż smutno mi się zrobiło. Smutno mi się zrobiło. Ech, taka melancholia mnie ogarnęła, bo... No, bo w sumie 5 lat temu, no to ja słuchałem właśnie Czesława, kiedy grał z Tesco Welliu i zachwycałem się tą muzyką. A kiedy on stał się popularny, no to jakby więcej ludzi zaczęło go słuchać. Troszkę, no, powiedziałbym, że troszkę muzyka zmieniła się, o tak powiem. Tak. No i rzeczywiście, no to jest, no to jest, nie wiem, no, historia jest tak pesymistyczna, że wtedy go nie chciał nikt słuchać, a Dlaczego teraz go ludzie słuchają? W sumie to jest temat na inną dyskusję. I może ja tutaj widzę, że od pani nie dostanę mięsa. Dosłownie. Ale widzę, że tutaj pani ma takie... Na takiej tacce ciasteczka. To może na osłodę tej historii ja się poczęstuję. A, proszę bardzo, proszę bardzo. Myślę, że osłoda zawsze jest wskazana. W o, takich dobry. momentach zwłaszcza. Właśnie, właśnie. Mm. No... Dobrze. Mm. Hmm, czy to Pani piekła? Naturalnie. Y, a można przepis prosić? Tak, oczywiście, to już, to już po audycji. O, dobrze. Dobrze, to ja teraz powiem, bo no, smutek, jak za dużo jest smutku, to, to się przeradza we mnie w taką wściekłość wręcz czasami. Taką czerwoność tak. w głowie to widzę. może jakąś piosenkę, która będzie to wyrażać. No, właśnie właśnie, pios, pios, właśnie, właśnie, właśnie, właśnie, właśnie. Piosenka z jednej strony, a z drugiej strony nie piosenka. Kiedy mam na myśli taką wściekłość, to zawsze kojarzy mi się utwór zespołu King Crimson pod tytułem Red, czyli czerwień. To jest utwór, właściwie gdzie nikt nic nie śpiewa. I zapyta ktoś. No ale nie ma tutaj tekstu, więc o czym porozmawiamy w odniesieniu do tej, tego utworu? No właśnie, i tutaj tekstem jest sam tytuł. Czyli minimalistyczny tekst, wręcz sam tytuł, właśnie. Czerwień narzucający narzucający odbiór i postrzeganie. Gdyby ten utwór nazywał się powiedzmy, no nie wiem, spacerujący prosiaczek po lesie z koszyczkiem jagód, to no, no byłoby bez sensu, bo to, to by się nie dodawało, bo to jest, to jest ostra muzyka jak wręcz metal, to jest coś więcej niż metal nawet. Gdyby nie ten zespół i nie ten utwór, to zespół Tool w ogóle by nie mógł zaistnieć albo brzmiałby zupełnie inaczej. Yy, natomiast tutaj właśnie jest sam taki impuls dla słuchacza w postaci jednego słowa narzuca już cały odbiór. To też jest przykład takiego minimalistycznego przesłania zawartego w formie słowa jednego. Aż mi się po prostu lżej zrobiło, jak uciekłem w tę krwistą czerwień. W sumie zadedykowałbym to Czesławowi ten utwór i wszystkim tym, którzy mają problem ze znalezieniem swoich odbiorców i słuchaczy. Niech ich odnajdą. Niech słuchacze ich odnajdą. jakiś inny tekst jeszcze korespondujący tutaj. No ja bym chciała chyba jakoś załagodzić tę wściekłość na zakończenie powiedzmy. Może, może zajmijmy się jakąś jeszcze ideą. Skoro mieliśmy już z mojej strony piosenki, które mówiły o idei wolności i o idei prawdy, no to może na koniec dajmy jakąś piosenkę, która mówi o idei miłości. Co Pan na to? A ja na to, jak na lato. W takim razie zapraszamy na wysłuchanie piosenki pod tytułem Wspólną Miłością wykonanej przez Jareckiego. Zjew Jarecki, ha! wspólną miłością przeniesiemy góry, wspólną miłością zmienimy świat ponury, który Chodzi na to, bo za mało od nas szacunku. A miłość to ostatnia deska ratunku. W świecie, w którym guruje? tyle podłości, coraz częściej nie ma miejsca dla prawdziwej miłości. Trwa wojna o pieniądz wysoki stołek, to wdrapie się na niego zapomina jak było na dole, tam, gdzie biednym zawsze wiatrzy w oczy Nie jeden Bibierze nielegal, nie jeden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 no miłością, zmienimy świat ponury, który wchodzi nam do, bo za mało od nas szacunku, a miłość to ostatnia deska ratunku. Miłość... Yy, ale mówiąc a ja na to, jak na lato, to doprecyzuję, że ja nie cierpię lata. Jak jest gorąco, to ja nie mogę tego znieść. Wolę zimę i chłód. I muszę powiedzieć, że ta piosenka no nie podoba mi się. Ale może Pani mnie przekona do jakiegoś przekazu tutaj? Jestem otwarty. Ogólnie nie zamierzam tutaj nikogo przekonywać, bo tak jak mówię, o gustach się nie dyskutuje. Chociaż, chociaż bardzo jestem ciekawa, co nie podoba się Panu w tekście. W tym, że jeśli, jeśli ludzie współpracują, to mogą osiągnąć więcej. Jeśli ludzie są dla siebie życzliwi i dobrzy, to mogą więcej zdołać osiągnąć. Co jest w tym złego? No oczywiście nie ma w tym nic złego, no jakby czysta prawda. Tylko po prostu jakoś mi się tak ten tekst i muzyka no tak po maksowo kolonkowemu nie dodaje. Dlaczego? Technicznie jest to dobrze zaśpiewane. Widać, że goście mają dobrą dykcję, mają, że tak powiem, kochones, wiedzą co robią, przekaz jest jasny, zwerbalizowany, muzycznie się to zazębia, ale no chyba rzeczywiście po prostu nie trafia to w mój gust, nie wiem, może ta melodia, ten rytm jest taki zbyt banalny, i no teraz błądzę, błądzę, błądzę, błądzę. No ale z drugiej strony, no tak się może troszkę przekonuję do tego, że, że ten banalny rytm i melodyjka koresponduje z takim, no z jednej strony banalnym przesłaniem. Nie wiem, może ja jestem zbyt człowiekiem e, pokręconym, że jest to dla mnie tak jakby zbyt na tacy podane, no ale może jednak rzeczywiście to się dodaje, może to się, może to się zazębia, bo to są takie pryncypia, takie podstawy. Nie wiem, może ja od nich odeszłem i się oddaliłem, no. <śmiech> nie wiem, no. Dziwne. Wie pan, ja co prawda nie wiem co autor miał na myśli tworząc ten tekst, ale moim zdaniem, ja to interpretuję przynajmniej w ten sposób, że na początku on wymienia różne złe rzeczy, które dzieją się na świecie, żeby pokazać, jak bardzo ten świat się stacza, żeby potem, pod koniec zwrotki, temu wszystkiemu zaprzeczyć, że nie, nie, wcale nie jesteśmy skazani na coś aż tak złego i że to wcale nie jest aż tak źle i że wspólną miłością, że wspólnym działaniem i dobrą wolą możemy to zmienić, bo mamy taką siłę. I myślę, że jest to bardzo dobre przesłanie. O ile tylko nie uwierzymy w to, co wypowiada autor cały czas na początku tej zwrotki. Może właśnie ta piosenka, taka lekka, taka prosta, taka o oczywistych rzeczach powinna chyba dobrze pasować do, do muzyki, która również jest dosyć taka banalna i prosta, nie sądzi pan? Nie narzucająca się? Mhm, uh -huh, właśnie taka, bez żadnych ekstrawagancji, bez żadnych odjazdów, nie wiadomo jakich, po prostu. O, matko, no i po co ja tu przychodziłem w ogóle? Będę, no, wiedz, tak czułem, że mogę tego żałować, bo, bo teraz ja widzę, że pani mnie tutaj zapędziła w kozi róg. A właściwie może w kurzy róg. Aczkolwiek nie wiem, czy tutaj są jakieś kury. <śmiech> Albo w chmurzasty, o, w chmurzasty róg tego domku, bo... Teraz sobie przypomniałem, że na początku audycji ja cytowałem Hasiora, który właśnie mówił o oczywistościach. No i właściwie ja teraz y, zaprzeczam sam sobie, więc y, więc, więc no, y, pozostaje mi powiedzieć jedynie, że y, jak pójdę do swojego kurnika, no to chyba jeszcze raz przesłucham tej piosenki na spokojnie, może spróbuję, że tak powiem, y, wrzucić na luz yy, i może wtedy do mnie, jak uda mi się wyluzować, to może do mnie to trafi. Yy, ale, ale właściwie, no nie wiem, ktoś chyba mnie tutaj przekabacił, więc moim ostatnim słowem niech będzie tekst piosenki Pink Floyd znowu, żeby zatoczyć koło yy, na moją obronę, że tak powiem, bo ja... Yy, yy, ja chyba wychodzę na tarczy z tego domku w tym takim małym starczu no tak, ale, ale tutaj no jednak czuję się przekonany do tego, żeby przemyśleć swoje zdanie jeszcze raz i ja tutaj mogę jedynie zripostować tekstem piosenki Pink Floyd żeby zatoczyć koło one of these days I'm going to cut you into little pieces czyli pewnego dnia potnę cię na małe kawałeczki Na tym poprzestańmy, bo ja bym chciała jednak pozostać w jednym kawałku. Y, czy, y, czy sugeruje pani, żebym już poszedł sobie? Nie, nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. Może jeszcze jedno ciasteczko. Ach, może ciasteczko. To ja sobie może wezmę to ciasteczko do kieszeni na drogę. Na drogę do siebie. Tak więc, ja się już żegnam z Panią, do widzenia, było bardzo miło i niezwykle przyjemnie. Miło było poznać Pana, bardzo serdecznie dziękuję za odwiedziny. Proszę uważać na siebie po drodze i sprawdzić, czy mi się wypiły herbatę. A, chodzi Pani o te niedźwiadki, no dobra, tak. tak. Po je od Pani. Dziękuję, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. I teraz takie moje kroki. Idę, idę, idę, idę. Taki dżingiel. Ale za. Ale kurczę, ten przepis zapomniałem. Wracam się. Wracam się, wracam, wracam, wracam. Otworzyć, otworzyć. A który to utwór? Bo ja tak w ciemno... Ale ja, yy... Ci jakś tak. Wspólną miłością przeniesiemy góry, Miłością zmienimy świat ponury, Który schodzi na dno, bo za mało w nas szacunku, A miłość to ostatnia deska ratunku. No to wiem już, wiem już o co chodzi. A ja mam świetną ripostę. To są jedyne słowa wypowiedziane w taki sposób, w taki, jak taka świnia mówi, takie coś. One of these days I'm going to cut you into little pieces. I wtedy rozpędza się perkusja i jest instrumentalny utwór, przez 8 minut instrumentalny utwór, taki ostry, dynamiczny, napędzający właśnie, taka szarża, taka pasja. I jest tylko tekst. One of these days I'm going to cut you into little pieces.